To są informacje Polskiego Radia 24. Będzie taniej od jutra niższe ceny na stacjach paliw. Pół miliona Węgrów może już głosować w wyborach parlamentarnych. Łatwiej będzie diagnozować i leczyć małych pacjentów. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pierwszymi kontraktami po ostatnim finale. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Od jutra na stacjach benzynowych zapłacimy mniej. Benzyna 95 od wtorku będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litry, a olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Rządowy plan obniżenia cen paliw wydaje się skuteczną metodą działania skomentował na antenie Polskiego Radia 24 główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Możemy sobie wyobrazić wsparcie rynku miesiąc, 2-3-4. Raczej bym nie miał śmiałości mówić o jakiejś takiej dłuższej akcji, chyba że naprawdę na rynku światowym z cenami paliw będzie się działo naprawdę coś nadspodziewanego. Pamiętajmy, że no kilka lat temu mieliśmy też bardzo duży chaos na rynku związany z, z nośnikami energii. Wtedy nawet ceny Brent wyskoczyły wyżej niż dziś, więc wydaje się, że to powinno być wystarczające, zwłaszcza jeżeli by to była kwestia kilku miesięcy. Ale kierowcy nie wszędzie równo odczują zmiany prowadzone przez rząd. Największe obniżki przewidywane są na Podkarpaciu o ponad złotówkę i 30 groszy za litr. Duże upusty pojawiają się także w Opolskim, Świętokrzyskiem i na Pomorzu Zachodnim. Z kolei w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie obniżki będą mniejsze do 70 groszy na litrze, bo ceny już wcześniej były tam niższe. W związku z blokadą Zatoki Ormuz ceny ropy i gotowych paliw idą w górę. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec wyrazili wsparcie dla Ukrainy walczącej z Rosją. Minister Radosław Sikorski podkreślił, że pozycja Ukrainy nie pogarsza się, mimo zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wręcz przeciwnie, to, że Ukraina umiała uderzyć w rosyjskie rafinerie, na tak wielkich dystansach i że Ukraina zestrzeliwuje znakomitą większość dronów, rakiet manewrujących czy balistycznych, ustawia ją w pozycji dobrego klienta na swoje uzbrojenie w krajach, które tego bardzo potrzebują. Spotkanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Fundacji Krzyżowa było jednym z akcentów obchodów 35. rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Na południu Libanu zginęło dwóch żołnierzy misji stabilizacyjnej ONZ, a kolejnych dwóch jest ciężko rannych. To drugi śmiertelny wypadek z udziałem żołnierzy UNIFIL w ciągu doby. Wczoraj z kolei na południu Libanu lekko ranny został polski żołnierz. Jak podkreślał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, ataki na żołnierzy misji pokojowej mogą być uznane za zbrodnię wojenną. Rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne w węgierskich wyborach parlamentarnych. Prawo takiego głosu ma niemal pół miliona Węgrów mieszkających za granicą. Do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są obywatele nieposiadający węgierskiego adresu zamieszkania. Wielu emigrantów w krajach zachodnich nadal zameldowanych jest w kraju, dlatego w większości wyborcy korespondencyjni to Węgrzy od zawsze zamieszkali na terenach dawnego Królestwa Węgier. Najwięcej jest ich w rumuńskim Siedmiogrodzie, serbskiej Wojwodinie, ukraińskim Zakarpaciu i południowej Słowacji. Chęć otrzymania pakietu do głosowania korespondencyjnego zgłosiło 497 tysięcy osób. Do tej pory był to bastion rządzącego od 16 lat Fidesu Viktor. Urbana. Ponad 90% głosów zbierała partia premiera. To spory kapitał przy 8 milionach uprawnionych do głosowania. Lewicowa koalicja demokratyczna, w obecnym parlamencie najsilniejsza partia opozycyjna, wnioskowała nawet, aby pozbawić takich osób praw do głosowania. Argumentowano, że wiele z tych osób nigdy nie mieszkały ani nie będą mieszkać na terenie dzisiejszych Węgier. Wniosek upadł. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Węgry pójdą do urn w niedzielę 12 kwietnia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podpisała już pierwsze kontrakty dotyczące zakupu sprzętu dla placówek leczniczych. Podczas ostatniego finału zebrano ponad 263 miliony złotych na gastroenterologię dziecięcą. Profesor Bogdan Maruszewski z fundacji mówi, że łatwiej będzie diagnozować i leczyć małych pacjentów.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 Prognoza pogody. W nocy na zachodzie i południu opady deszczu, a w Karpatach śniegu temperatura od minus jednego stopnia na Pomorzu i w rejonach podgórskich, plus jednego na zachodzie do czterech na południowym wschodzie. We wtorek na zachodzie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura w dzień od 6 stopni nad morzem, przez 9 w centrum do 12 na wschodzie kraju. 6 minut po godzinie dwudziestej. W polskim radiu 24. Jeżeli pojawią się komentarze, że mamy starzejące się społeczeństwo, to przede wszystkim trzeba zwrócić się w stronę kadry Jana Urbana, bo. Pewnie przez niego wiele osób jutro postarzeje się o kilka dobrych lat. Grzegorz Nowaczyk z redakcji sportowej razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślałem, że z tym starzejącym to pijesz do Roberta Lewandowskiego, ale będę go bronił, bo jesteśmy w podobnym wieku. Jutro mecz Polska-Szwecja. Muszę zapytać o twoje nastawienie, twój nastrój. Czujesz, że ten mecz odbierze ci kilka lat życia? Myślę, że tak. Szczególnie, że będę to wszystko siedził w pracy, więc podwójny stres, można powiedzieć. Wiedzieć. No to teraz trochę spokoju. Przed jutrzejszym stresem zapraszamy. I właśnie o tej piłkarskiej reprezentacji Polski dzisiaj sporo powiemy. Nie zabraknie też tematu, który dla mnie jest bardzo szczęśliwy, bo skończył się sezon skoków narciarskich. Nie przepadam za skokami, jak już Państwo wiedzą, a będę rozmawiał z tym, który bardzo za nimi przepada, czyli z Andrzejem Grabowskim, ale to w dalszej części naszej audycji. Teraz jeszcze kilka informacji dnia. Piłkarze reprezentacji Polski zmierzą się jutro ze Szwecją w wyjazdowym meczu, który zadecyduje o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Jakub Kamiński komentuje historię spotkań Polaków ze Szwedami i fakt, że 96 lat Polska nie wygrała w Szwecji. Myślę, że historia niech zostanie historią. My piszemy swoją tutaj przyszłość i e, mamy swoje marzenia i tą nową historię napiszemy na pewno jutro. Najważniejszym pytaniem do Kamińskiego ze strony szwedzkich dziennikarzy było oczywiście pytanie o Roberta Lewandowskiego. No i posłuchajmy co on mówił o liderze naszej kadry. Robert jest tak doświadczonym zawodnikiem, że jego sama osobowość wpływa na naszą drużynę i na pewno chce, wiele takich meczy zagrał, takich ważnych meczy, jaki jest ten jutrzejszy i ten spokój w szatni na pewno chce wprowadzić, bo, bo dobrze wie jaką mamy jakość w drużynie i zrobimy wszystko, żeby ten jutrzejszy mecz wygrać. Dla Jana Urbana będzie to ósmy mecz w roli selekcjonera. Do tej pory pięć spotkań wygrał, dwa zremisował, ale jak przyznał sam nasz trener, statystyki nie są najważniejsze. Mamy swoją strategię na to spotkanie. Czy ona e, nam przyniesie e, sukces, e, zobaczymy. Zawsze uważałem, że reprezentacja Szwecji e, na papierze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 O tej historii dzisiaj też było sporo. Ona przemawia na korzyść naszych rywali, którzy na własnym terenie z Polską przegrali tylko dwa razy. W 1922 i w 1930 roku Jan Urban podkreśla siłę rywali, ale przyznaje, że wie jak ich pokonać.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 Zdecydowanym zwycięstwem Katarzyny Kawy nad francuską Karolemonę 6 do 1 i 6 do 0 Zakończył się pierwszy, mecz pierwszej rundy tańcowego turnieju WTA w Bogocie. Spotkanie trwało niespełna 50 minut. Rywalkę reprezentantki Polski w drugiej rundzie wyłoni starcie niemki Tatiany Mari z kolumbijką Walentiną Arias. Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski w siatkówce ogłosił, że nie zagra już w narodowych barwach. Powodem takiej decyzji są problemy zdrowotne, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Janusz dwa lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zdobył z drużyną srebrny medal, a wcześniej Wicemistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. Obecnie jest zawodnikiem Resowi. A teraz w naszej audycji zajmiemy się piłkarską reprezentacją Polski. Już jutro mecz ze Szwecją. Ten mecz o wszystko przed naszą kadrą. Albo jedziemy, albo nie jedziemy na mundial. Moim Państwa gościem Andrzej Janisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, mecz ze Szwecją, w którym faworytem są Polacy czy Szwedzi, bo obaj trenerzy się trochę przerzucają tym, kto to jest tym faworytem. I wcale im się nie dziwię, dlatego że oni już rozpoczęli tę grę psychologiczną i chcą zrzucić odpowiedzialność. Chcą zagrać, chcą zdenerwować rywala, dlatego że obie drużyny nie lubią grać w ataku pozycyjnym. Obie drużyny nie są dobre w grze kombinacyjnej. Przypomnijmy sobie, że Szwedzi mieli tam ledwo ponad 30% posiadania piłki w meczu przecież z porządną drużyną, jaką była Ukraina w półfinale. Jak my graliśmy atakiem pozycyjnym z Albańczykami, to już nie trzeba mówić, dlatego że większość z Państwa ten mecz oglądała. Powiem od razu, żeby nie było, że się czepiam. Początkowe 20 minut graliśmy dobrze, a później już niekoniecznie. W związku z czym jedni i drudzy chcą utwierdzić, rywala, że to on będzie rozgrywał piłkę, a my tu biedne szaraczki będziemy stali w niskiej obronie i będziemy czekali na kontry. Tak, na kontry i na stałe fragmenty gry. Dlatego, że drużyny, które nie są pewne własnej wartości, lubią grać właśnie w ten sposób. Stałe fragmenty gry to jest w tej chwili już ponad 30% goli zdobywanych yy, obojętnie od krasy najniższej do yy, najwyższych reprezentacji finałowych meczów Mistrzostw Świata. Natomiast te kontrataki, które również powodują stałe fragmenty, to jest drugie 30%. No to ile nam zostaje już tylko 40% na tę grę, kiedy jedni będą kopali do drugiej, bo to nie będzie Wielki mecz to mogą być duże emocje, ale jeżeli chodzi o sztukę piłkarską, jakąś e, wirtuozerię, y, wyra, wyrafinowaną taktykę, to niech Państwo się nie spodziewają zbyt wiele. To będzie po prostu twarda wymiana ciosów. Kto wie, czy nie do jednej bramki w meczu, a kto wie, czy nie do fascynującego 0-0 po 0-0 i karne na koniec. No, rzeczywiście dzisiaj nawet podczas konferencji prasowej trener Jan Urban przyznał się, że te karne były ćwiczone. I jeszcze o tych trenerach chciałem chwilę. Graham Potter, nowy trener Szwedów, trzy mecze pod jego wodzą Szwecja zagrała i w każdym w innym ustawieniu. To może być też problem dla Polaków, że tych Szwedów na razie trudno gdzieś tutaj sklasyfikować jak oni grają? No i ten mecz z Polakami będzie jeszcze w innym ustawieniu, dlatego że wypadł im podstawowy środkowy obrońca Chin. Do tego kontuzji dosnał Schmidt, klubowy kolega Arkadiusza Pyrki, który był przewidywany do gry w podstawowym składzie. W związku z czym ta obrona będzie zupełnie inna, to znaczy inaczej. Nigdy Szwedzi nie zagrali w takim ustawieniu i mam wrażenie, że mogą nigdy już nie zagrać. Do tego bramkarzem jest człowiek, który jeszcze niedawno był trzecim dopiero bramkarzem reprezentacji Szwecji, Dlatego, że ten podstawowy Robin Ulsen obraził się na poprzedniego selekcjonera Duńczyka Tomasona i powiedział, że u niego nie będzie grał. Jak został zmieniony, to nie wrócił już do reprezentacji, a drugi bramkarz, który stał się pierwszym, doznał kontuzji jeszcze przed barażem z Ukrainą. Więc nie zagrają nigdy Szwedzi w takim ustawieniu już w przyszłości. U nas, jeżeli chodzi o bramkarzy, to też Grabara do tego pierwszego to, no tak od niedawna dopiero, a właściwie to nawet nie wiem, czy do pierwszego, czy też kontuzje na to nie wpływają. Nie, ale mamy drużynę zdecydowanie bardziej doświadczoną. Mamy zespół, który... No praktycznie gra tak, jak chce zagrać Jan Urban, bo on nie ma zawodników, którzy mu wypadli, a mieliby miejsce w podstawowym składzie. Mało tego, w porównaniu do półfinału z Albanią wraca Nikola Zalewski, w związku z czym jest to wzmocnienie reprezentacji i nie tragizujmy, bo... Naprawdę. Ja twierdzę, że, że my przejdziemy, choć oczywiście moja opinia jest tutaj najmniej ważna, ale mam wrażenie, że jesteśmy drużyną dojrzalszą, lepszą. I równoważy to troszeczkę to, że gramy na wyjeździe, no bo to jest podstawa i nie będę tutaj wspominał historii i tego ile lat temu wygraliśmy, bo to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Natomiast każda zła passa też się kiedyś musi skończyć. Dlaczego nie teraz? No zobaczymy, że rzeczywiście to, to by był akurat dobry moment. Wspominałeś o naszym selekcjonerze Jan Urban, na razie bez porażki jeszcze jako selekcjoner, no a tutaj już przy poprzednim meczu mówił, że to jego najważniejszy mecz w życiu, jeżeli chodzi o trenerską karierę oczywiście. Teraz jeszcze bardziej ważny mecz przed nim. U niego widać w ogóle, że to jest dla niego ten ważny moment, czy on zawsze jest taki sam? Ja tylko mam nadzieję, że Jan Urban będzie miał w tym roku jeszcze siedem najważniejszych meczów i przed każdym będzie mówił, że to najważniejsze, a my będziemy mu wierzyć tak jak mam wrażenie powinniśmy mu wierzyć do tej pory, bo on tę drużynę odmienił, scalił, scementował i naprawdę to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, choć Zdaję sobie sprawę, że jeżeli Szwedzi nas wyeliminują, to będzie ogromna presja, żeby Jan Urban odszedł. Ale ja tego nie biorę na razie pod uwagę. No tak, to było kolejne moje pytanie, bo poza tym, że na razie bez porażki, to ta jedna porażka mogłaby spowodować, że Jan Urban już nie będzie selekcjonerem, ale chyba to nie w takim tutaj powinniśmy iść tokiem myślenia rzeczywiście. Dużo też jest mowy o tych indywidualnościach w obu zespołach. I większość jednak w Polsce, przynajmniej ekspertów, mówi, że my mamy je po swojej stronie że rzeczywiście Zieliński, Zalewski naprawdę w klubach grają no nieprzeciętnie i to jest ta nasza największa siła twoim zdaniem? Nie, największą siłą jest zespół. Piłka nożna to jest gra na wskroś zespołowa, szczególnie zespołowa, dlatego, że gra 11 zawodników i oni muszą ze sobą współpracować. Gwiazdy są pożądane i Potrafią rozstrzygnąć wynik spotkania, ale proszę sobie przypomnieć w stosunku do liczby obejrzanych spotkań o ilu meczach przesądzała Gwiazda, która strzelała cztery albo pięć bramek. Oczywiście Lewandowski z Wolfsburgiem na pewno w reprezentacji Lewandowski. Yy, także u nas joker przynajmniej w tym ostatnim meczu z Ukrainą. Tak, zdarzają się takie przypadki. Natomiast yy, Gwiazda sama bez yy, wsparcia innych zawodników zespołu niewiele znaczy. No chyba, że nazywa się Leo Messi, to wtedy tak... Nie potrzeba mu innych zawodników na boisku. To skoro już przy tych gwiazdach jesteśmy, no to nie można takiej rozmowy przeprowadzić bez tego nazwiska. Robert Lewandowski, to może być jego ostatni mecz w reprezentacji, jeżeli byśmy przegrali ten mecz? Nie, nie wierzę. Robert Lewandowski nie zrezygnuje z gry w reprezentacji Polski. Robert Lewandowski jest ciągle głodny reprezentacyjnej gry. No chyba, że znów będzie, przyjdzie jakiś selekcjoner, który będzie go chciał wypychać, bo yy, uważał będzie, że trzeba będzie zrobić miejsce dla młodych, bo teoretycznie Lewandowski tych młodych blokuje i tak dalej, ale nie powtarza mnie, a poza tym myślę, że przed takim dylematem nie będzie stał jeszcze... O tym meczu. Moimi Państwa gościem był Andrzej Janisz. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Dziękuję. Teraz. Mało już na Kamila Stocha dziś, dużo przez cały weekend także. Ale z racji na moje zawsze sprzeczki z tobą o temacie skoków narciarskich, no to ja nie ugryzę się w język. No i też powiem, że ten Kamil Stoch to pomimo tego lukru, który tutaj właśnie przed chwilą nam zaprezentowałeś, to on nie był taką postacią, która była dla dziennikarzy szczególnie miła. Posłuchajmy fragmenty wywiadów Kamila Stocha z dziennikarzami. Tu akurat TVP Sport. Kamilu, jaki to był piątek? Dobry, koniec tygodnia, początek weekendu, jedziemy. E, dobrze, gdybyś miał e, poopowiadać troszeczkę o tych skokach swoich dzisiaj? Rozumiem Kamilu, że nie masz nic przeciwko temu, że ci Dawid ten rekord obiekt odebrał? Nie, nie, nie, ja nawet bym nie miał nic przeciwko, gdybym nie musiał w ogóle rozmawiać. E, no dobrze, ale może troszkę jednak porozmawiamy. Cieszy dobra postawa drużyny, dobra postawa polskiego zespołu. Mieliśmy siedmiu zawodników drugiej serii konkursowej. Coś podobnego. Naprawdę. No, e? Wygrywałeś TCS? Co byś doradził przed ostatnim konkursem Dawidowi? Bo na pewno gdzieś będziecie też. też Tak, tak myślę, że pokrótce można powiedzieć, ale to też pewna, pewna szkoła wydaje mi się dla, dla każdego dziennikarza, umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, takiej odporności na takie, na takie sytuacje, więc, więc to też jakby dla nas może być jakaś lekcja, ale nie, nie oglądając się na drugą stronę po prostu. Dobrze, dziękuję bardzo. To był Andrzej Grabowski. To już też koniec dzisiejszego magazynu. Do usłyszenia. Glammer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 Minęła 20.30, Waworobiec zapraszam. Od północy zacznie obowiązywać pakiet ustaw CPN, czyli ceny paliw niżej, przypomina w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Każdego dnia będzie ustalana cena maksymalna dla benzyny i oleju napędowego. To za sprawą obniżonej akcyzy i podatku VAT z 23 do 8%. W internetowym nagraniu szef rządu podał też nowe maksymalne ceny paliw. 95. 6 zł 16 groszy 90 zł 76 groszy diesel 7 zł 60 groszy takie właśnie ceny maksymalne będą obowiązywały dziś od północy na stacjach w całej Polsce. Decyzja rządu była słuszna, ale będzie miała też negatywne konsekwencje, komentował na naszej antenie ekonomista Adam Ruciński.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 Wciąż nie wiadomo co z reformą Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czeka na decyzję prezydenta. Ustawa została przyjęta 12 marca. Wiceszef resortu Sebastian Gajewski zaznacza, że nie wyobraża sobie, by prezydent nie brał pod uwagę interesów polskich pracowników. Pamiętajmy, że w Polsce na umowach śmieciowych jest zatrudnionych 1,5 miliona ludzi, 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce tych umów śmieciowych się nadużywa, a 60% uważa, że inspektor pracy powinien móc zamienić taką fałszywą umowę śmieciową na umowę o pracę. Nowe przepisy nadadzą Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia m.in. do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę. Niebezpieczne podpisy kierowców samochodów i motocykli od dziś będą surowo karani. Karane przy łapani na jeździe na jednym kole czy tak zwanym driftowaniu stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Poza utratą uprawnień grozi im także wyższa grzywna. Zaostrzenie kar może pomóc policji w rozbijaniu grup, które urządzają nielegalne uliczne wyścigi, uważa Maciej Biednik z Automobil Klubu Wielkopolski.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 33 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w studiu Polskiego Radia 24 już Magdalena Skajewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać na temat Iranu i na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast ja spojrzałem na mapy i spojrzałem na wyspę Hark. Z punktu widzenia turystycznego bardzo mało atrakcyjna wygląda ta wyspa. Tak. To Dlaczego jest, jest teraz taka ważna? To jest wyspa przede wszystkim o znaczeniu gospodarczym, ponieważ tam jest, można powiedzieć, serce irańskiej też gospodarki opartej na surowcach. I rzeczywiście ona pojawia się teraz coraz częściej w dyskusjach na temat wojny na Bliskim Wschodzie, ponieważ prezydent Trump zagroził, że Amerykanie mogą chcieć przejąć tę wyspę, jeżeli Irańczycy nie zgodzą się na porozumienie z amerykańską administracją. I o tym właśnie będę za chwilę rozmawiała z moim gościem. Zapraszam. Świat w powiększeniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził zniszczeniem elektrowni w Iranie, jeśli Teheran nie przystanie na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdził również, że Waszyngton rozmawia z przewodniczącym irańskiego parlamentu. Sekretarz stanu Marco Rubio ocenił zaś, że w irańskim reżimie dochodzi do pęknięć. Kolejny dzień wojny na Bliskim Wschodzie i kolejne groźby ze strony Waszyngtonu, obok których nie brakuje także pochwał pod adresem Irańczyków, którzy mają prowadzić dobre negocjacje. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś zastanowimy się, które rozwiązanie obecnej wojny jest bardziej możliwe. Operacja lądowa Stanów Zjednoczonych w Iranie, czy jednak porozumienie polityczne. A w studiu Państwa i mój gość, Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Odniosę się na początku do jednego z wpisów prezydenta Trumpa. Amerykanie prowadzą poważne rozmowy yy, i tutaj cytuję, z nowym, bardziej rozsądnym rządnym reżimem w sprawie zakończenia działań wojskowych w Iranie. Poczyniono postępy, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, zakończymy nasz uroczy pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierce naftowe i wyspę Hark. Czy to jest pokój przez siłę? Czy to jest... Yy... Próba wywarcia większej presji na Irańczykach właśnie przez tego typu groźby, e, czyli to, o czym także Steve Witkow, jeden z negocjatorów, bardzo często mówi, osiąganie pokoju przez siłę. Na pewno, na pewno jest to próba wywarcia nacisku na Irańczyków, nie pierwsza zresztą i być może nie ostatnia. Pytanie, czy będzie skuteczna. Jest to e, mimo wszystko no ciężko mi powiedzieć, jak bardzo prawdopodobno do tej pory Irańczycy nie, nie wystraszyli się gruźb Donata Trumpa. Irańczycy mają poczucie, że wygrywają tę wojnę i rzeczywiście gdyby wojna zakończyła się dzisiaj, dużo osób mówi od dłuższego czasu, że Donald Trump mógłby w każdej chwili zakończyć tę wojnę, ogłosić zwycięstwo i wycofać się. Z jednej strony jest to prawda, z drugiej strony gdyby Donald Trump tak zrobił i Stany Zjednoczone zakończyłyby tę wojnę dzisiaj, to na dzisiaj Iran wygrywa tę wojnę. Bo co prawda poniósł gigantyczne straty, to jednak cały czas zachowuje zdolność do ograniczonych ataków rakietowych, tudzież dronowych. A to wystarczy do tego, żeby kontrolować sytuację w cieśninie Ormus. Natomiast za pośrednictwem bojowników Huti w Jemenie są w stanie kontrolować sytuację w cieśninie Bab el-Mandeb. To jest południowe wejście od południa na Morze Czerwone. Dlatego co więcej reżim w Iranie, gdyby dzisiaj wojna się zakończyła, no to reżim w Iranie pozostaje na miejscu. Mimo, że Donald Trump... Oczywiście w swoim, stylu, w swoim stylu twierdzi, że reżim tak naprawdę już Mamy już zmienione. nowy reżim, mm -hmm. ponieważ, ponieważ te osoby, które rządziły Iranem, już nie żyją, no ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie retoryka czy propaganda. A co w takim razie z tą marynarką irańską, która została? zmieciona, co z lotnictwem, które zostało zniszczone. No o tym zarówno Pete Hexet sekretarz do spraw wojny, jak i sam Trump bardzo często mówią. Czy to nie jest tak, że Irańczykom właściwie zostały tylko te drony, bo tak naprawdę i marynarka, i lotnictwo zostało rozbite? Tak, zostały im tylko i wyłącznie drony i ograniczony potencjał rakietowy. Nie wiemy, nie wiemy dokładnie, jak wiele rakiet Iran posiada w swoich zapasach. Natomiast to wystarczy, żeby, żeby trzymać świat w szachu. Teraz. Teraz. Więc natomiast trzeba oddać Amerykanom sprawiedliwość, ponieważ świat trochę patrzy na to ze zniecierpliwieniem na tę wojnę. Jest takie... Takie podejście widać ze strony no, zwykłych ludzi czy komentariatu na zasadzie, że no, dobrze by było, żeby ta wojna się już zakończyła, czy to już. No, taka wojna to jest poważna wojna. To, jest, to, to nie jest coś, co może trwać dwa tygodnie. Dlatego Amerykanie i Izraelczycy bardzo dużo już osiągnęli w kwestii, w kwestii niszczenia irańskiego potencjału zbrojnego. I trzeba po prostu iść za ciosem. No, pytanie oczywiście można sobie zadać, czy ta wojna była potrzebna, czy nie, ale już abstrahując od tego, czy ona była potrzebna i czy była potrzebna w tym momencie, to, to jednak Amerykanie i Izraelczycy zaszli już tak daleko, że wycofanie się w tym momencie i zaprzestanie tych działań zbrojnych w tym momencie byłoby moim zdaniem poważnym błędem, ponieważ tak jak powiedziałem, to by oznaczało, że Iran tak naprawdę wygrywa wojnę. A co to znaczy w takim razie iść za ciosem? Iść pana? za ciosem, czyli po prostu dokończyć operację i obalić ten reżim, obalić reżim w Iranie. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jak długo ta kampania będzie jeszcze musiała trwać, żeby doprowadzić do obalenia reżimu w Iranie. Być może kilka tygodni, być może kilka miesięcy. Natomiast biorąc pod uwagę, że Amerykanie i Izraelczycy zaszli już bardzo daleko, to znaczy przeprowadzili bodajże kilkanaście tysięcy celów w sumie zaatakowali. 11 to jest, to tysięcy, jest, to jest, to o tym mówiła dzisiaj Rzeczniczka Białego Domu. To jest 11 tysięcy Amerykanie, plus prawdopodobnie jeszcze Izrael kilka tysięcy, więc to, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc Jeżeli na, w, w, w komentarzu, wśród komentariatu widać tak ogromną krytykę tej, tej operacji, że ona, że ona idzie źle. Moim zdaniem ona nie idzie źle. Ona z punktu widzenia wojskowego idzie naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście są popełniane pewne błędy. No błędem karygodnym moim zdaniem było Postawienie na lotnisku w Arabii Saudyjskiej samolotu wczesnego ostrzegania Boeing E3 Sentry, który został zniszczony przez rakietę irańską. Czym Iran się głośno chwali? Czym Iran się chwali, bo ma się czym chwalić w tym przypadku. Są, są pewne błędy popełniane. Ta operacja została przeprowadzona, została zorganizowana pospiesznie. Donald Trump popełnił też kilka błędów. No nie przygotował, chociażby nie przygotował sojuszników na to, nie przygotował społeczeństwa amerykańskiego. Także ta, ta operacja została oczywiście zaplanowana, zaplanowana pospiesznie. Natomiast od strony wojskowej ona się toczy całkiem dobrze. To jest, to jest tylko kwestia... Ja uważam, że Amerykanie i Franczycy powinni już w tym momencie nie, nie cofać się, tylko, tylko iść za ciosem i doprowadzić do tego, żeby, żeby ten reżim, żeby ten reżim no, najlepiej by było obalić, bo o, jeżeli ten reżim nie zostanie obalony, no to problem tak naprawdę nie, nie, zostanie, nie zostanie rozwiązany, on wróci prędzej czy później i Franczycy, jeżeli ten reżim zostanie w tym miejscu, w którym jest... No to prędzej czy później Irańczycy odbudują swój potencjał i rakietowy, i dronowy, prawdopodobnie nuklearny. To jest państwo, które ma ambicje mocarstwowe. Dlatego, dlatego no moim zdaniem tak, tak to powinno wyglądać. Czy iść za ciosem także oznacza rozpoczęcie operacji lądowej w Iranie? Być może będzie to nieuniknione. Trudno mi powiedzieć. No, Amerykanie być może uważają, że wystarczy operacja lotnicza, ewentualnie jakaś, jakaś ograniczona operacja zbrojna. No A, chyba, na... chyba nie uważają, że to wystarczy, no bo skoro prezydent Trump już jakby podnosi to bardzo otwarcie, yy, mówiąc, że właśnie jeżeli nie dojdzie do tego porozumienia, no to wszystkie opcje są na stole, to jest tylko taka też taktyka negocjacyjna, też znowu presja yy, i pokój przez siłę. No czy jednak jest to poważnie rozważane w administracji? No na pewno jest to brane jako opcja. No, tak, jak, tak jak widzieliśmy na przykładzie w Wenezueli, zastanawialiśmy się, czy, czy Amerykanie zaatakują Wenezuelę. I podnoszony był taki argument, że no nie po to zgromadzili tak duże siły w pobliżu Wenezueli, żeby nic nie zrobić. No i zrobili. Kolejny raz nie. Tylko po to tam operacja była bardzo ograniczona, prawda? Trwała tylko kilka godzin, schwytali Maduro, jego żonę, no, się operacja no, zakończyła. Mimo wszystko, wszystko była. Potem nie po to gromadzili siły wokół Iranu, żeby nic nie zrobić i zrobili. Więc teraz też no, nie, po to, żeby, nie po to sprowadzają, czy to siły specjalne, czy Marines, żeby, żeby nic nie zrobić. Tak się wydaje na, na zdrowy rozsądek. Ale z drugiej strony no, też nie można wykluczyć, że, że, że... To jest traktowane tylko i wyłącznie jako opcja, która może zostać użyta, nie musi zostać użyta. Donald Trump dużo mówi o tych rozmowach, z drugiej strony Irańczycy, Irańczycy w ostatnim czasie zaprzeczali temu, że poważne rozmowy mają miejsce. Że bezpośrednie się nie toczą, ale też nie zaprzeczali, że jakaś wymiana stanowisk następuje. Tak, bardziej za pośrednictwem pośredników. No, wczoraj chociażby miało miejsce w Pakistanie spotkanie z udziałem Przedstawicieli Turcji, Egiptu, y, Pakistanu, Katar też tam próbuje mediować. Z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska mają być, mieć bardziej takie... Y, y, ostrzejsze podejście do Iranu i mają też namawiać Donalda Trumpa według nieoficjalnych informacji do tego, żeby jednak pójść za ciosem. Jeżeli już doszli do tego momentu, no to żeby pójść za ciosem. Mimo, i... że to dla nich też by oznaczało jeszcze mocniejsze ataki ze strony Iranu. Tak, ale prawda? z drugiej strony zostawienie zostawienie reżimów u władzy i i to jeszcze wyposażonego w pewne zdolności wojskowe, ograniczone mimo wszystko, ale wystarczające do blokowania ciśniny Ormus może być jeszcze gorsze. Dlatego powiedzmy sobie szczerze, że nie ma w tym momencie Donald Trump, nie ma dobrych opcji. To nie jest tak, że jest, jest opcja, która jest, jest bardzo dobra. Są opcje gorsze i są opcje złe i gorsze, tak bym powiedział. E, oczywiście kontynuowanie tej misji, moim zdaniem, jeżeli zaszli już tak daleko, kontynuowanie tej misji byłoby najlepszą z tych, czy, czy, z tych opcji. Natomiast to, to nie oznacza, że, że byłaby to opcja, która pozbawiona VAT. No, nie wiadomo tak naprawdę, nie wiemy jak długo ta, ta operacja jeszcze by, jeszcze by trwała, czy byłaby konieczna operacja lądowa i w jakiej, w jakiej skali. No w tej chwili Amerykanie sprowadzili 2,5 tysiąca marines z, z, z Japonii, do tego sprowadzili y, siły specjalne, do tego sprowadzili y, 2 tysiące żołnierzy z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Także no, to są siły, które mogą posłużyć do tego, żeby... Zabezpieczyć jedną, drugą, trzecią wyspę. Mogą posłużyć do tego, żeby przeprowadzić ewentualnie operacje, y, operacje odzyskania wysoko wzbogaconego uranu z jednego drugiego bądź trzeciego, y, jednej drugiej, bądź trzeciej lokalizacji w, w głębi Iranu, chociaż to już byłoby trudniejsze. Natomiast no, one nie posłużą do marszu na Teheran oczywiście. A co w takim razie dałoby Amerykanom przejęcie tej już słynnej wyspy Hark? Co, Jakie korzyści mieliby z tego Amerykanie, pomimo, jak rozumiem, ogromnych kosztów takiej operacji? Wyspa Hark nie jest kluczowa z punktu widzenia kontroli nad ciśnią Ormus. Jest kluczowa z punktu widzenia kontroli nad irańskimi nad irańskim nad irańską sprzedażą i irańskim eksportem ropy naftowej ponieważ przez tą wyspę przepływa tam około 90% irańskiej ropy naftowej która jest eksportowana na świat czyli jeżeli Amerykanie przejmują wyspę to tak naprawdę irańczycy nie mogą już eksportować Teoretycznie, teoretycznie tak, mhm. natomiast, natomiast to byłoby bardzo ryzykowne, ponieważ to byłoby po, po pierwsze niekoniecznie potrzebne, ponieważ tak jak powiedziałem, ona nie jest kluczowa z punktu widzenia kontroli nad ciśnieniem. po drugie byłoby to ryzykowne, e, ponieważ gdyby Irańczycy zbombardowali tę wyspę, tam się znajdują instalacje, e, instalacje e, łatwopalne, e, naftowe. Dlatego no, trzeba by się liczyć z tym, że taki desant odbywałby się pod dużym ostrzałem. Moim zdaniem desant na wyspę Hark jest mniej prawdopodobny niż bardziej. Nie możemy go wykluczyć, ale, ale bardziej, prawdopodobny jest, bardziej prawdopodobny jest desant na kilka mniejszych wysp, które znajdują się w ciśnie, w samej ciśnieniu Ormus. Ze względu na możliwość odblokowania ciśniny Ormus, ale jeżeli celem jest obalenie reżimu w Teheranie, to wyspa Hark jest tutaj... Jeżeli celem jest obalenie reżimu w Teheranie, no to, to nawet sama Wyspa Hark może nie pomóc. Mhm. Obalenie reżimu w Teheranie... Może wymagać przykładowo współpracy z, czy uzbro, do zbrajania opozycji irańskiej. Nie, nie znamy dokładnie geografii tego środowiska, więc ale, i też nie wiemy, w jakim stopniu Amerykanie ewentualnie wspierają to środowisko czy szukają tam kontaktów. No, Donald Trump powiedział, że rozmawiają z, z osobą, którego nazwiska nie pamiętam, ale on jest rzecznikiem. Nie rzecznikiem, tylko spikerem parlamentu irańskiego. No Donald tak. Trump powiedział, że, że z nim rozmawiają, natomiast no, to jest przedstawiciel reżimu. Mohamed Bagher-Galibaw, ale on sam zaprzeczał, jakoby miał z Amerykanami rozmawiać. No więc właśnie, no, to, jest, to jest to, że tak naprawdę bardzo dużo, bardzo mało wiemy na ten temat. Mhm. Donald Trump, to co Donald Trump pisze, oczywiście należy patrzeć na to przez, przez palce, to wiemy od, nie od dziś. Natomiast natomiast w Iranie no, jest mimo wszystko duży opór wśród społeczeństwa przeciwko, przeciwko tej władzy. Są pewne kręgi opozycyjne, które Stany Zjednoczone dobrze było, żeby wspierały, również, również dozbrajały. Są Kurdowie, którzy, którzy z tego co wiem bardzo chętnie przyłączyliby się do do akcji zbrojnej przeciwko temu reżimowi. Dlatego no, taka, taka operacja, która miałaby na celu obalenie reżimu w Iranie, no, ona powinna mieć charakter powiedzmy, wielowektorowy, czyli z jednej strony wspieranie opozycji, z drugiej strony bombardowania, bo ograniczone operacje zbrojne. No i konsekwencja przede wszystkim. Czyli, na razie czyli... chyba wygląda na to, że głównie ten komponent jednak amerykańsko-izraelskiej operacji, znaczy wojskowej jest tutaj kontynuowana, o tych innych komponentach tej, tej wielowektorowej operacji chyba nie słyszymy. No mało słyszymy przede wszystkim, ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na konsekwencje, ponieważ ta operacja amerykańsko-izraelska jest bardzo krytykowana w przestrzeni publicznej. Oczywiście są do tego pewne podstawy, no bo Donald Trump nie przygotował do tego ani społeczeństwa amerykańskiego, ani sojuszników. To, no jeżeli popatrzymy chociażby na wojnę w Iraku w 2003 roku, no to cały świat był na to przygotowany. W tym momencie świat nie był na to przygotowany, więc do, ma znacznie mniejszą tolerancję dla chociażby wysokich cen ropy naftowej. Natomiast no, to nie jest wojna przeciwko takiemu państwu jak Iran, to nie jest operacja na 3 czy 4 tygodnie, więc uważam, że, uważam, że jeżeli chodzi od, od strony tej czysto-wojskowej, chociażby. No, Powinni Amerykanie i Izraelczycy być mimo wszystko konsekwentni i doprowadzić sprawę do końca, jeżeli już tak daleko zaszli. No i też y, opinia publiczna, no trudno wymagać od opinii publicznej, żeby, żeby była konsekwentna, jeżeli nie była przygotowywana na tę wojnę. Natomiast no, warto zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest operacja, którą można przeprowadzić w kilka tygodni i będzie po wszystkim. No to Iran to nie jest, to nie jest Wenezuela. No operacja lądowa też, jeżeli by do niej doszło, oznaczałaby też m, ogromną eskalację w tym konflikcie. No i też straty ludzkie, musielibyśmy się tutaj, Amerykanie musieliby się liczyć ze znaczącym wzrostem prawda żołnierzy, którzy mogliby w takiej operacji zginąć, co z pewnością spotkałoby się z oporem samego społeczeństwa amerykańskiego. Na pewno tak, natomiast uważam, że jeżeli już, biorąc pod uwagę, jak daleko Donald Trump już zaszedł w tej, w tej swojej, jak on sam to nazwał excursion po angielsku, czyli wyprawie. Yy, yy, zamiast, on nie nazywa tej wojny wojną, tylko specjalną operacją. W ogóle to, to, to też przywołuje na myśl różne skojarzenia no, nieciekawe. Konkretnie Natomiast, Władimira tak, Putina, tak, prawda? I tak, jego specjalną operację tak. wojskową, tak zwaną na Ukrainie. Więc na pewno tak. Natomiast tak jak powiedziałem już na samym początku, w tym momencie uważam, że yy, najgorszą opcją byłoby z punktu widzenia Amerykanów i też amerykańskiego przywództwa wycofanie się tak, po, od po prostu, ponieważ to by oznaczało że Iran wygrywa tak naprawdę wojnę. To by oznaczało, że Amerykanie, amerykańska pozycja na Bliskim Wschodzie znacznie słabniej. I teraz pytanie, czy, czy za dwa lata wracamy z powrotem do, do ataku na Iran? Przecież Iran nie, nie porzuci ambicji mocarstwowych, nie porzuci programu nuklearnego, nie porzuci programu balistycznego. No ale to, że Więc nie to porzuci, problem. jeżeli na, na wszystkie te... Pytania czy też te wszystkie oczekiwania ze strony Amerykanów w tych 15 punktach, iż odpowiedź nie, no to te negocjacje nie mają sensu. Donald Trump postawił się tak naprawdę w sytuacji trochę bez wyjścia, bo jeżeli, tak jak mówię, jeżeli się wycofa, to będzie to porażka dla Amerykanów. Ponieważ ponieśli ogromne koszty, oczywiście dokonali spustoszenia w, w Iranie i, i i zadali Iranowi ogromne, ogromne ciosy, natomiast, natomiast Iran zachował te główne, główne karty przetargowe, które, które posiada i będzie te karty nadal rozwijał. dlatego te rozmowy, no rozmowy zresztą przed wojną, przed wybuchem wojny rozmowy się już toczyły. Według nieoficjalnych informacji Iran był nawet gotów troszeczkę, troszeczkę odpuścić i zgodzić się na pewne ustępstwa. No i wtedy Amerykanie, I, i, z, Izraelczykami i wtedy Amerykanie z Izraelczykami zaatakowali. Iran zresztą mówił, że, irański minister spraw zagranicznych mówił, że rozmowy się toczyły, sprawy szły no, we właściwym kierunku, ale w, w, podczas rozmów Amerykanie i Izraelczycy zaatakowali. Więc Irańczycy, którzy mieli pewne zaufanie do Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy Barack Obama podpisywał z nimi porozumienie JCPOA w 2015 roku, potem jak Donald Trump zerwał to porozumienie, stracili zaufanie do Amerykanów, Joe Biden nie był w stanie już zawrzeć nowego porozumienia, no a teraz po raz kolejny zostali zaatakowani podczas prowadzenia rozmów. Więc to zaufanie naprawdę już całkowicie nie istnieje. Dlatego szansa na to, że to zaufanie zostanie odbudowane w ciągu nie wiem, kilku tygodni, na przykład tygodnia czy dwóch tygodni rozmów w tym momencie na szybko, te rozmowy są prowadzone na szybko, no jest, jest naprawdę bardzo niewielka. Nie wiem, trudno mi powiedzieć co się stanie, jeżeli Donald Trump na przykład rozmowy utkną w martwym punkcie i Donald Trump spełni swoje groźby, czyli dokona ataku na irańskie instalacje naftowe i przykładowo zniszczy całą wyspę Harkal, dodatkowo zniszczy elektrownie irańskie. Ciężko mi powiedzieć co wtedy się wydarzy, no ale nawet jeżeli Donald Trump tego dokona, no to Iran oczywiście nie będzie eksportował ropy albo będzie eksportował w niewielkim zakresie ale no, reżim, pozostanie, reżim pozostanie u władzy. Iran zachowa minimalne, niewielkie zdolności do atakowania, do, do wystrzeliwania rakiet i dronów, ale, ale jednak będzie je miał, więc będzie miał kontrolę nad ciśnieniem Ormus. To nie rozwiąże problemu. Czy spodziewa się pan czegoś przed 6 kwietnia? Wtedy kończy się to dziesięciodniowe ultimatum Donalda Trumpa, czas, który dał na negocjacje. Bardzo ciężko jest powiedzieć. Nie, nie, nie, nie będę stawiał żadnych prognoz, nie będę się zakładał, ponieważ Donald Trump prowadzi, prowadzi tę wojnę tak, jak i całą swoją politykę prowadzi w sposób niezwykle chaotyczny. Potrafi postawić ultimatum, z którego się wycofa dzień później, bierze pod uwagę wystosowując wy, wy, wy takie ultimata czy inne komunikaty bierze pod uwagę bardzo często na przykład y, sytuację na rynkach finansowych, więc wystosowuje niektóre komunikaty tylko pod, pod kątem rynków finansowych, na przykład po to, żeby uspokoić rynki finansowe. Ale też te więc... rynki finansowe chyba też coraz mniej zaczynają reagować na jego wypowiedzi, bo jest ich tak dużo i są tak skrajne, y, że już powoli chyba też zaczynają ignorować to, co on mówi. No tak, tydzień temu widzieliśmy na przykład, że Donald Trump wystosował y, komunikat. W komunikat, którym, w którym odwołał ultimatum albo przedłużyło o pięć dni, tak. rynki finansowe zareagowały dobrze, ale z kolei dwa dni później już cena ropy zaczęła rosnąć, a kolejne, kolejny komunikat, który Trump wystosował w piątek, już rynki na niego nie zareagowały, mhm. więc, więc no, prawdopodobnie też już, też już inwestorzy wiedzą, że, że jak sytuacja wygląda. Czy jest jakaś trzecia droga? Jeszcze o to zapytam, bo... Yy... Powiedział Pan o tym, że jakby teraz zakończenie wojny to byłoby rozwiązanie najgorsze z możliwych. Z drugiej strony obalenie reżimu, co wydaje się takim celem maksymalistycznym, jest mało prawdopodobne właśnie ze względu na to, że to musiałaby być taka operacja wielowektorowa. Czy jest jakiś pośredni etap, który mógłby być dla Amerykanów uznany za sukces? Ciężko mi powiedzieć. Ja nie widzę takiego w tej chwili pośredniego etapu, bo kontynuowanie, kontynuowanie ataków w takim stopniu umiarkowanym, który nie, nie miałby nie prowadziłoby do konkretnego celu, moim zdaniem nie miałoby, nie miałoby większego sensu przedłużanie tej wojny tylko po to, żeby przedłużać. Nie, moim zdaniem należałoby iść albo w jedną, albo w drugą stronę. Są dwie możliwości. Natomiast no, mniej jakby mniej gorszą możliwością, czyli, czy lepszą możliwością jest, jest po prostu kontynuowanie. Ciężko jest powiedzieć, czy, czy droga do obalenia tego reżimu jest długa, ponieważ reżimy wydają się silne do momentu, w którym się nie okazuje, że są słabe. Reżim w Iranie no, jest naprawdę bardzo słaby w stosunku do ostatnich dekad, jest na, prawdopodobnie najsłabszy od momentu powstania. Yy, więc więc yy, no, Gwardia Rewolucyjna, która, która yy, cały czas trzyma władzę, prawdopodobnie ona rządzi i yy, yy, jest nadal dość liczna. No, w pewnym momencie też zacznie tracić traci wiarygodność w oczach ludzi i też, zacznie, też yy, zaczną się tam tworzyć pewne, pewne yy, jakby to powiedzieć... No, yy, Zacznie się ten reżim sypać, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego, dlatego przy odpowiedniej presji bardzo ciężko jest powiedzieć, jak, jak, jak długa będzie, jak długa może być kampania dla, na, na rzecz obalenia reżimu, ale no, ja zakładam, że planiści wojskowi, dysponując też informacjami wywiadu na temat tego, co się dzieje w Iranie, no są w stanie, zresztą widzieliśmy, że Izraelczycy na przykład mają bardzo dobrze spenetrowane spenetrowaną sytuację w Iranie. Choć to już widzieliśmy w tamtym roku, kiedy Izraelczycy przeprowadzili błyskotliwą operację w wyniku której tak naprawdę wybili sobie dostęp do, w, w, przez irańską obronę przeciwlotniczą do, do, do terytorium Iranu, w związku z czym mogli bezkarnie bombardować zachodnią część Iranu. No i w tym roku Amerykanie i Izraelczycy poszli za ciosem, dlatego, dlatego to uważam, że to, to jest do zrobienia, tylko no to jest kwestia od, oczywiście odpowiedniego zaplanowania, co nie zostało zrobione do tej pory. No, i czasu, i konsekwencji, I konsekwencji. bo te, tej konsekwencji tutaj uważam, że brakuje najbardziej. Jakub Graca, Instytut Nowej Europy, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Reklama.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 Zagroszenie społeczne.